Nominacje powinny być, czy znaczy te decyzje powinny być podejmowane płynnie. No tutaj, jeżeli chodzi o, o tło całego, całej sytuacji, no to myślę, że warto podkreślić, że właśnie tutaj miało miejsce spór między Pałacem Prezydenckim a MSZ-em kto, jakby, na jakiej podstawie mają zapadać decyzje dotyczące tego, kto ambasadorem zostanie, czy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 Gość Polskiego Radia 24. Rafał Pikuła, Spidersweb. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan co? wszystko wie, co się dzieje w sieci, prawda? Wszystko wiem, co się dzieje w sieci. Jestem przerażony i delikatnie zażenowany czasem, jak patrzę, co się dzieje w sieci, w sz szczególnie w taki dzień jak dziś, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, że robienie żartów z okazji Prima Apris w epoce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 Policji na hulajnogach. Byłoby to może śmieszne, tylko patrząc na... Ja się na... uśmiechnę. To jest to śmieszne, tylko gdy się spojrzy na to, jak bardzo niedofinansowana jest policja, jakie ma wielkie braki kadrowe i jak problem bezpieczeństwa jest upolityczniony, no to przestaje to być śmieszne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tutaj pani redaktor wspomniała o...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 Uczył się, Prawda? Tak, I na podstawie pokazuje. Dokładnie Chodź... tak. Wie pan, jakiś czas temu, nie wiem, czy nawet nie rozmawialiśmy o tym, y... Grek Krótkowski, tak. tak, rozmawialiśmy. rozmawialiśmy pan tej... robił z nim wywiad, tak. to jest taki mm, twórca.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 Tak, i jest to ehm. też kluczowe, ale dobrze, mm -hmm. że pani redaktor o tym zaufaniu wspomniała, bo ostatnio trafiłem na badanie. Y jeszcze w 2024 roku y 20 y badanych było negatywnie nastawionych do y twórczości AI. Dzisiaj ten odsetek wynosi ponad 30 i z roku na rok rośnie. To faktycznie... twórczość czy produkcja AI? Pro, produkcji, i tutaj... Bo twórczość, no tak, tak. Twórczość tak. tutaj, tutaj mi pani redaktor złapała. Prawda? Pro, Ale nie, nie, to, to nie, nie było celowo. tylko mm. y, nasza rozmowa uświadamia mi, jak, y, jak wiele autentycznych, prawdziwych i niepodszytych złymi intencjami słów i, i wartości jej przypisujemy. Faktycznie, bo też to jest kwestia języka, jest kwestią e, ograniczenia rzeczywistości, jak to Jasne. mówił.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 Jesteśmy y, realni, prawdziwi z krwi i kości. I dlatego tak fajnie nam się rozmawia. Rafał Piku, Dziękuję <śmany> bardzo. Nie zrobię, nie uczynię z Pana, mojego wirtualnego asystenta. Ehm, dziękuję raz jeszcze. Powtórka programu. A z nami Ołech Biłecki, e, ukraiński dziennikarz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że pan z niego skorzystał. E, chcę zacząć naszą rozmowę od tego, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego tygodnia. To było spotkanie e, na szczycie państw G7 i doszło tam do starcia między sekretarzem Stanu S. Marko Rubio, szefową unijnej dyplomacji Kają Kalas, tak jak Allas mówiła do Marka Rubio, minął rok, Rosja się nie posunęła, kiedy wasza cierpliwość się skończy, pytała, a on się zdenerwował i podobno nawet podniesionym głosem zareagował tak. Robimy co w naszej mocy, żeby zakończyć wojnę. Jeśli myślicie, że możecie zrobić to lepiej, to bardzo proszę, my odejdziemy, my odejdziemy na bok. Jak trudna jest dyplomacja, świadczy ta, ta rozmowa. Zgodzi się pan pewnie ze mną. Absolutnie, absolutnie tak, a tym bardziej e, skomplikowana sytuacja jest teraz, kiedy no faktycznie Stany Zjednoczone zaangażowane z jednej strony w wojnę na Bliskim Wschodzie, z drugiej strony nie mamy postępu w tych rozmowach trzechstronnych, czyli e, Ukraina, e, Stany Zjednoczone i Rosja. Dzisiaj Władymir Zeleński, to znaczy wczoraj, przepraszam, Władymir Zeleński zapowiedział takie rozmowy, które będą toczyły się dzisiaj, to rozmowy wideo, strona amerykańska, strona ukraińska, ale ja bym to raczej traktował jako kwestie techniczne, Czyli to raz jeszcze udowadnia tą, tą taką złożoność właśnie tych rozmów i to najważniejsze egzystencjalne pytanie, czy doprowadzi to do czegokolwiek, no bo rozmowy tak dla rozmów to oczywiście no, nie ma znaczenia, tym bardziej dla takiego kraja ograniczonego wojną jak, jak Ukraina, jak Kijów. No może mieć znaczenie, bo gra pozorów też się liczy i tu też pewnie pan się ze mną zgodzi, że jeśli nic nie możemy zrobić, to przynajmniej stwórzmy pozory że działamy. Włodymyr Zelenski mówi o tym, że Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z regionu Donbasu i daje Ukrainy na to dwa miesiące. W przeciwnym razie ma zamiar przedstawić nowe, bardziej wymagające warunki podczas negocjacji pokojowych. To może oznaczać, że Rosja też traci cierpliwość. Nic nowego tak naprawdę w no tym tak. stylu komunikacji rosyjskiej. To jest klasyko ich dyplomacji, ich rozmów. Myśmy to widzieli już faktycznie od roku 2014, ale ja już nie będę tam sięgał. Po prostu przypomnę te, te, te wszystkie próby rozmów z Rosjanami już po pełnoskalowej inwazji. Wtedy w roku 2022 Rosjanie też przedstawiali warunki nie do zrealizowania. Coś, co po prostu nie miałoby sensu dla, dla Ukrainy, dlatego żeby rozmawiać, bo oznaczałoby to całkowitą kapitulację Kijowa. A przypomnę, że to były rozmowy w Turcji. Tak? To rok 22, to faktycznie marzec roku 2022. Teraz mamy ten sam styl, czyli takie ultimatum. No i... I jeszcze drugie pytanie tutaj powstaje. Czy to tylko i wyłącznie pozycja Rosji, chociaż tak jak mówiłem, to jest ich styl komunikacji, to jest ich styl prowadzenia dyplomacji jeszcze z czasów sowieckich, czy jednak to już jest skoordynowana pozycja Moskwy, a Waszyngtona, bo to też było takie spięcie, takie starcie faktycznie... no dwóch opinii tak no bo Wołodymyr Zeleński mówił o tym że to Amerykanie nalegają wraz z Rosjanami na Kijów aby Ukraina się wycofała z obwodu Donieckiego ze swojego wschodu pozostawiła tam swoich obywateli i swoje terytorium a później pojawiła się ta ten kontrargument Marku Rubio strony amerykańskiej że no, jednak ktoś kogoś źle zrozumiał i że nie chodziło o to że to jest amerykańska pozycja tylko Amerykanie przekazują pozycję rosyjską Chociaż tutaj w Kijowie, mówię i o e, takim poziomie publicystycznym, ale też i o poziomie absolutnie oficjalnym, ta pozycja Moskwy jest dobrze znana i pewnie nie potrzebowała jakiejś tam dodatkowej komunikacji ze strony e, Waszyngtonu. Ukraina deklaruje cel na, na ten rok. Yy, chodzi o strategiczną operację obronną i osłabienie potencjału armii rosyjskiej. Czy to oznacza panie redaktorze utrzymanie pozycji, czy próbę parcia do przodu? No, pewnie takie działanie kryje się w słowie kontrofensywa. Tak, tak, tak, ale tego słowa teraz y, oficjalnie się unika i można to zrozumieć, no bo efekt medialny, taki niestety negatywny dla Ukrainy, negatywny dla Ukrainy, które y, mieliśmy parę lat temu, kiedy właśnie zapowiadana była ta kontrofensywa, to jest skutkiem tego, że teraz o tym się mówi nieco w innym stylu. Ja słyszę takie określenie jako y, jak y, kontrataki, takie odepchnięcie Wojska Rosyjskiego z oddzielnych terenów, ale no przynajmniej na poziomie oficjalnym nie używają tego, tego określenia kontrofansywa, bo to by miało oznaczać taką kompleksową działalność, tak? Na różnych odcinkach frontu, ale z tego, co teraz widzimy, oczywiście nikt nie zdradza planów ukraińskiego wojska i nie ma tak, żeby na przykład szef wojska Oksandr Syrski, czy ktokolwiek inny wyszedł i powiedział, co, co Ukraina zamierza osiągnąć w ciągu roku, ale przynajmniej ta publiczna część polega na tym, że y, teraz Ukrainie udaje się wykrwawić y, rosyjskie wojsko. Rosjanie tracą bardzo dużo po prostu swojej tak zwanej żywej siły, także y, sprzętu, dlatego żeby utrzymywać te swoje pozycje generalnie na wschodzie Ukrainy. Wspomniany już przeze mnie ten odcinek to Pokrowsk, no i też y, obwód y, zaporowski. Tam sporo się działo w ciągu ostatniego czasu, no bo udało się odeprzeć tutaj, ponownie mówię, użyłam tego słowa, tak kontrataki. Otóż były te kontrataki na, na tym odcinku fronta no i pewnie to jakoś tam wkłada w tą logikę wykrwawienia wojska rosyjskiego i przynajmniej zatrzymania ich tam, gdzie, gdzie teraz są. Wspomniany przez pana Oleksandr Syrski, to dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy mówił też o tym, że to jest doskonały czas na to, żeby podnosić jakość szkolenia nowych żołnierzy, którzy dołączają do Sił Zbrojnych Ukrainy. No to z pewnością ma kluczowe znaczenie dla przyszłości działań na froncie. Chcę Pana przez to zapytać o, o motywację samych Ukraińców do tego, żeby iść na front. Jest z tym problem? I tak, i nie. No bo... Rzecz jasna, ktoś, kto żyje takie normalne życie, czy w miarę normalne życie ma swoje plany, ma swoją pracę, swoją rodzinę, no to na pewno nie chciałby pojechać tam gdzieś na Wschód czy na południe Ukrainy. To jest naturalna, naturalna, powiedzmy tak, naturalne stanowisko. To można zrozumieć, i nawet ci, którzy tam już walczą od dłuższego czasu, tak samo nie znajdują się tam przez to, że im to się podoba, tak? tylko przez to, że e, muszą. Jednak jest ta druga część, to takie mm, zmodernizowane, może tak warto powiedzieć, podejście do rekrutacji, do poboru do wojska, no bo jeszcze z czasów sowieckich gdzieś tam krąży ten mit, że zabranie jakiejkolwiek osoby do wojska oznaczałoby natychmiastowe pojawienie się tam na pierwszej linii, bez szkoleń, bez przygotowania, bez wystarczającej amunicji i tak dalej. Rosjanie też to podsecają, próbując zrzucać takie różne e, rzeczy w e, przestrzeń publiczną, przestrzeń medialną, to jednak nie oznacza, że nie ma pro, pro, problemów z amunicją czy z szkoleniem. Jednak to, to też jest taka prawda, że no, nigdzie nie ma tej idealnej sytuacji. tak? Ale ja jednak wrócę do, do tego takiego nowego podejścia, kiedy faktycznie ten, to doświadczenie, ten, ta branża, w której taka osoba, która okazała się w wojsku, właśnie ta branża, która była dla niej charakterystyczna w w życiu cywilnym, jednak nadaje się do do wojska. Jeżeli ktoś pracował na przykład z komunikacją, no to okaże się na pewno w, powiedzmy tak w, w tej przestrzeni, która za to odpowiada. Jeżeli ktoś dobrze zna się na technologii, no to na pewno pojawi się, okaże się tam, gdzie należy zarządzać technologią dronową i tak dalej, i tak dalej. Można to długo wymieniać, ale to, że to jest takie spersonalizowane podejście, które nie pracuje w 100% pewnie, ale jednak Ukraina próbuje to zrealizować to, to, to przecież motywuje tych ludzi, yy, którzy pewnie mimo swojej woli, bo nikt nie chce iść na wojnę, ale mimo swojej woli jednak, yy, jednak okazują się w tym wojsku. <śm> Wspomniany przez pana dowódca, ukraiński dowódca mówił też niedawno zupełnie w telewizyjnym wywiadzie, że początek marca to miało być wzmożenie rosyjskich działań nawet na 13 głównych kierunkach. To, to miała być nawet szeroko zakrojona ofensywa. Jak Ukraińcom udało się pokrzyżować rosyjskie plany? Bo żadne, O żadnej ofensywie nie słyszymy, o zmianie pozycji czy układu sił na froncie też. No należy może doprecyzować, dlaczego Oksander Syrski o tym mówił właśnie w, w takich słowach, w takim też stylu, yy, kilka rzeczy. Co każdej wiosny mamy... Yy, te przygotowania do, do dalszych natarć, do zmiany pozycji na froncie, pozycji siły oczywiście rosyjskiej i to jest związane najpierw z, ze zmianą pogody, no bo wiadomo, że sprzęt ciężki sprzęt nie da się przetransportować, kiedy na przykład mamy bagna, kiedy mamy no, problemy z przesuwaniem się, ale to, to, to dotyczy także i ukraińskiej strony, czyli każdej strony w tej wojnie, ale też i ten faktor tak zwanej, ja, ja to określę jako jak na to mówią żołnierze tak takiej zielonki tak zwanej czyli wtedy kiedy lasy kiedy przestrzeń no, taka przyrody po prostu zostaje zielona i można w tych lasach ukryć jakiś sprzęt jakieś wyrzutnie po prostu zmienić pozycję żywej siły, że tak powiem, tak? No i dlatego właśnie jest taka, takie dopuszczenie, że, że, że, że będzie to ten okres wykorzystywany, chociaż zawsze jest wykorzystywany, ale dlaczego się nie udało? No tutaj kilka faktorów i, i ten pierwszy oczywiście to e, wojsko ukraińskie, to, że to wojsko stoi tam po prostu na tych swoich pozycjach, ale jest jeszcze jeden wątek, to Starlinki, to odłączenie Starlinków, do którego doszło e, Dosłownie miesiąc temu, tak, kiedy Rosjanie korzystali tak, z tej amerykańskiej mówiliśmy o technologii. mówiliśmy o tym, bo oni się nielegalnie do tego podłączali i prywatni odbiorcy i też y, rosyjskie wojsko. Jak stracili dostęp, to się nagle okazało, że są w, w pewnym sensie głusi i ślepi. Tak jest, tak jest i to też jest ważny czynnik, chociaż nie pierwszy, no bo tutaj kiedy mówimy o tym jako o najważniejszym czynniku gdzieś tam e, odsuwamy na margines ten wysiłek wojska ukraińskiego i żołnierzy, więc ja bym mówił raczej o tym jako o, o, o czynniku ważnym bardzo ważnym, ale może nie pierwszym, bo pierwsze to, tak jak mówiłem, to wojsko ukraińskie. No a jeżeli mówimy już o tych Starlinkach, dlatego żeby zrozumieć o ile ważna ta technologia była dla Rosjan, ja po prostu opiszę parę takich sytuacji, a może jedną taką sytuację, tak? Kiedy na przykład, bo, bo powstała decyzja, że wszyscy w Ukrainie muszą zarejestrować te swoje Starlinki, to, to robi się po prostu w pięć minut, ja to też robiłem, zgłaszasz się do jakiegoś urządu rejonowego, no i za pięć minut to wszystko rejestrujesz. No to doszło do tego, że um, Rosjanie zmuszali osób, które zostali w rosyjskiej niewoli telefonować do swoich bliskich, aby oni e, rejestrowali te Starlinki właśnie, które znajdują się na terenach okupowanych, aby dalej z tego e, korzystać. To, to może najlepiej e, opowiada o tym, czy świadczy o tym, jak ważna była ta technologia dla, dla Rosjan. Panie redaktorze, cztery lata temu dowiedzieliśmy się, co Rosjanie zrobili w Bucze. Dowiedzieliśmy się o tym bestialstwie, okrucieństwie, o cywilnych, kilkuset cywilnych ofiarach. Teraz do Kijowa przyjeżdżają ważni europejscy politycy, żeby demonstrować solidarność z Ukrainą. Jak dziś funkcjonuje Bucza? Jakie to dziś miejsce? Um, powiem szczerze, w Buczy był przez ostatnio może cztery miesięcy temu. Czasami tam przyjeżdżam i często bywa to tak, że przyjeżdżam z ludźmi z Polski, bo sporo po prostu kolegów u mnie się zatrzymuje, zawsze proszą, żeby tam powiózł, ich pokazał i tak dalej, i tak dalej. Więc na ten pierwszy pogląd, jak wjeżdżasz do miasta, to teraz to wygląda już jako no, takie normalne życie, tak? Czyli restauracje, nie wiem, komunikacja miejska, to jest takie małe, no, mniejsze kończyć. powiedzmy mm -hmm. miasteczko pod Kijowem. Nie wiem, czy, czy można go porównać do jakiegoś Pruszkowa pod Warszawą, ale gdzieś tam być może to byłaby e, taka słuszna analogia, ale e, i widzę jak to miasto się zmienia, tak? no bo jeszcze parę lat temu w 22 roku, 23 także roku było widać sporo tych zniszczeń, odbudowywane bloki mieszkalne. Teraz to już jest jednak odbudowane yy, i tylko taka osoba, która mm -hmm. była tam przez, przez te lata, potrafi powiedzieć, że aha, tutaj ten blok był częściowo zniszczony, tutaj był pożar i nie ma już śladu, no bo, no bo ludzie redaktorze. dalej muszą żyć mm -hmm. i to te mieszkania remontują i tak dalej, ale są miejsca, które yy, zostają w tym stanie, w którym są od 2002 roku. Tak? I Może warto te miejsca nadal, przynajmniej na tym okresie historycznym, zostawić, oby, oby nie zapomnieć, oby zawsze Jasne. można było, to nie mówię o zagranicznych gościach, nawet o Musimy Ukraińcach, kończyć. oby zawsze można było sobie o tym przypomnieć. Dziękuję panu bardzo. Olech Biłecki z nami w Polskim Radzie Dziękuję. 24. turka programu autopromocja